Wówczas może być ciekawie. Będzie chodziło o to, jaki komunizm znajdzie tu swoją realizację. Czy Hiszpania będzie kopią Rosji, Rosji Leninowskiej z nepem, czy obecnej. A może jeszcze co innego. Może to być dla świata bardzo ciekawe. Możemy wiele na tym doświadczeniu skorzystać. Ja osobiście nie mam sympatii do Hiszpanii. To nie jest kraj dla mnie. Dlatego wolałbym, żeby się kiedyś przerwały śluzy doprowadzające czy wstrzymujące pomoc obcą. Żeby wbrew Anglii, wbrew Francji, ktoś tu zwyciężył skrajny, definitywny. Żeby nie przyszedł kompromis. Cóż da kompromis światu? Nic. W Hiszpanii może dać spokój przerwanie bezpłodnego wylewu krwi. Ale świat na tym nic nie skorzysta. A ostatecznie jakieś króliki doświadczalne muszą na świecie istnieć. Jonathan rozumuje z cynizmem przykrym, ale logicznym. Dla niego oczywiście to tylko eksperyment. Nie chcę, żeby był przerwany i tyle. A tymczasem powiada: Ja zaś jadę do Belgii. Radzę, kto ciekaw ze mną. Co się dzieje w Belgii? Pytamy. Wiecie dobrze, powiada Jonathan: walka ta, co w Hiszpanii. Walka z faszyzmem. Ale nie o komunizm zamaskowany demokracją, tylko o demokrację. Nie entuzjazmuje was to? Nie ciekawi? Bo może Belgia jest małym paistewkiem? Bo nie zabija się tam nikogo, nie trzeszczą karabiny maszynowe na ulicach, nie wywozi się ludzi za miasto po strzał w ciemię. Bo Van Zeeland nie jest kabajerą, nie przybiera puslenina. Bo De Grel nie zapowiada, że głowy potoczą się na ziemię. A mnie właśnie to ciekawi. Właśnie to do mnie przemawia. Wielkość eksperymentu nie polega na rozmiarach laboratorium. Polega na chemicznej, antyseptycznej czystości który jest przeprowadzany w Belgii jest dyskusja publiczna jasna, dyskusja idei przeprowadzana w równych warunkach w lojalnej walce wobec opinii która nie posiada w ogóle analfabetów ja lubię dyskusję lubię taką właśnie walkę idei w takich właśnie warunkach lubię gdy jest mecz dwóch prawdziwych dżentelmenów w dodatku młodych to lepsze niż stare pryki przedwojennego parlamentaryzmu w nowej roli to lepsze niż niewyżyty generał grający Führera. Jadę do Belgii. Dobrze, Jonathanie, ktoś żartuje, ale co zrobi Hearst? Jedziesz do kraju, gdzie nie ma trupów na ulicach. Opuszczasz kraj, gdzie krew się leje. Co Hearst powie? Kto dostarczy świeżego towaru okropieństw żółtej prasie? Wszyscy się śmieją, ale Jonathan macha ręką. Nic się nie stanie. Ameryka lubi straszności. Ale Ameryka lubi jeszcze bardziej relacje z prawdziwego, poprawnego meczu. Anglosasi to sportsmeni. Poprawny mecz zobaczę w Brukseli. O Hiszpanii możecie się nie bać. Technika reporterów sensacyjno-kryminalnych stoi w Bostonie wysoko. Dostarczą czytelnikowi beze mnie pożądany serwis trupów i okrucieństw z doskonałą regularnością. Nasi chłopcy umieją pracować. Obawiam się, co prawda, że choć zwykle przesadzają, tym razem mogą łatwo nie dociągnąć. Ten kraj więcej krwi przeleje niż to wyfantazują wszyscy reporterzy amerykańscy. Ale wy siedzicie w tej wieży Babel. Zobaczycie, jak powoli odbudowuje się władza w Madrycie. To także ciekawe. Ja już zrobiłem z tego swą pracę. Możecie mnie doganiać. Tymczasem odbudowywało się życie w Madrycie. W naszych oczach tak jak przedtem w naszych oczach, uległo rozkładowi. Dzienniki zaczęły wychodzić niemal normalnie. Ruch w mieście zaczął się może jakiś inny, ale też w pewien sposób normalny. Urzędy zaczęły na swój sposób urzędować. Patrolowania nocne poczęły funkcjonować znacznie lepiej niż przedtem. Parokrotnie wracając późno do domu, było się badanym przy świetle latarek z lufami o pierś. Ale strzały nocne przestały się tak powtarzać. Na chodnikach rankiem nie spotykało się plam krwawych. Miało to nawet swoje efekty gojowskie. Błysk latarni oświetlających każdy fałd ubrania na piersiach, kontur podniesionych rąk, żelazo luf karabinowych wymieszanych w tę pierś, zarys jakichś postaci żołnierskich już rozpływający się w czarnogranatowym tle nocy. Niewątpliwie stawał się ład. Czasem, jak w tym wypadku, lepszy niż był. Zawsze prawie inny. Ład obrastał dookoła szczątków dawnego ładu. Poulokowywał swe agendy w opustoszałych lokalach tamtych agent. Szkieletem, wokoło którego mógł obrosnąć przede wszystkim, stała się linia tramwaj madryckich. Należy im się wspomnienie. Tramwaje te były podobno towarzystwem akcyjnym, w którym spory jakoby pakiet akcji mieli posiadać jezuici. Nie przestały funkcjonować ani na moment. W obronie miasta spełniły także rolę i trudną, i cenną. Trudną, bo tramwajarz mknący przez miasto nie tylko narażał się na bomby, nie tylko przejeżdżał przez dzielnice narażone na ogień, ale jeszcze był najlepszym świadkiem tego całego bezładu i rozkładu, jakim zaznaczała się na wielkich szlakach miasta ówczesna trwoga władz. Widział nie jak inni jeden odcinek, ale widział go zwielokrotniony po stokroć. To był duży wysiłek psychiczny prowadzić tramwaj w listopadowym Madrycie tych dni. Dla morale miasta był to wysiłek kapitalny. Jeżeli ludność spostrzegała, że władze wieją, urzędy znikają, auta mkną do Walencji, to widziała także tramwaje sunące po mieście, koło rozwalonych pociskami domów, mimo pożarów wieczornych, tak jakby się nic nie stało i nie działo. Jeśli u nas w okresie pokoju przestaną chodzić tramwaje, miasto nabiera anormalnego charakteru. Tu krążące tramwaje podtrzymywały załamaną wszędzie indziej normalność życia. Konduktorzy milczący, niedemonstrujący, nachmurzeni prowadzili swe wozy. Wtedy też właśnie milicjantom kazano płacić za bilety. Dawna Republika odeszła z Madrytu. Może była w Walencji z rządem, może w Barcelonie z prezydentem. Tu władzę obejmowali nowi ludzie. Wiedziało się w urzędach i przy centrach pracy tych właśnie nowych ludzi opustoszałego miasta. Nowi ludzie byli to przede wszystkim ludzie młodzi, następnie komuniści, wreszcie cudzoziemcy. To ostatnie przyjęliśmy bez przeciwów, tak ze względów ogólnych jak praktycznych. Ostatecznie rewolucja proklamowała od wstępu swój charakter internacjonalny. Ci co jej chcieli ponosili tylko konsekwencje. Praktycznie mam wrażenie, że dla obrony Madrytu i losów Wojny Czerwonych było to, przynajmniej tam, gdzie mógł to oglądać dziennikarz, najszczęśliwsze. Był to element znacznie lepszy technicznie choćby niż hiszpański. Załatwiano sprawy z szybkością i celowością, która i dla Polski byłaby postępem. Wreszcie okazało się naraz, że we wszystkich urzędach zasiadają teraz moi dobrzy czy dość dobrzy znajomi. Oto wszyscy obcy dziennikarze, komuniści, cała wieża Babel z październikowych wieczorów w holu Granbija, wynożyła się tu naraz z potopu i rozsiadła wygodnie. Gruba Ilza, z której śmieliśmy się trochę, a która pozostała nieustraszenie w Madrycie, teraz rozwinęła wspaniałą działalność. Kierowała radiem. Wraz z moim przyjacielem Anglikiem zastaliśmy ją urzędującą ze zwykłym Remingtonem, ale wszechwładną, Pięknej willi pałacu księcia Nohara, o ile pamiętam. W salach z antykizującą sztukaterią, nie na pewno autentycznymi gobelinami, spała w łóżku Duchessy pod malowidłem reprezentującym rozłożyste drzewo genealogiczne Nocharów. W tych salach walały się teraz niekiedy puszki od sardynek i mleka kondensowanego, porwane skrypty i strzępy gazet. Ale to samo było w Ministerium Wojny i w Cenzurze, i w Drugim Radiu, i wszędzie. Byli w tym przede wszystkim Niemcy i Żydzi niemieccy. Namut wrócił z Barcelony również w oficjalnym charakterze. Byli nawet Szwedzi i Anglicy. W Cenzurze siedziała, oprócz innych, tak zwana druga Ilza. Też Ilza, nawet kubek w kubek podobna do pierwszej. Była dobrym, ospałym dzieckiem i z niezmąconą odwagą urzędowała w gmachu który sam jeden dostawał niekiedy po parę pocisków dziennie. My, którzyśmy nie zostali potentatami, zyskaliśmy na tym wszystkim. Raz, że ci obcokrajowcy byli na ogół dla innych obcokrajowców bardziej uczynni niż Hiszpanie, powtórę, że wśród pozostałych hiszpańskich kadr dał się odczuć podmuch ksenofobii. Omijał nas właśnie dlatego, że, jak mi kiedyś powiedział szofer aut prasowych, wyście nie przyszli robić tu grandów. Któregoś dnia dowiedziałem się, że niebawem przyjedzie do cenzury odkomenderowany z Walencji jeden z nowych urzędników Ministerstwa Stanu, spraw zagranicznych Hiszpanii, polskiego pochodzenia. Trzeba było ułożyć stosunki z owym niewątpliwym polskim komunistą. Przyszedłem więc w dniu jego przybycia. Towarzysz X przyjął mnie z początkową nieufnością, nad którą górowała jednak pewna ciekawość. Był to młody chłopak, sprawiający przynajmniej na mnie sympatyczne wrażenie. Pochodzenia Żyd z okolic, gdzie asymilacja polska najmniej mogła działać, musiał mieć przez wiele lat ciężkie warunki życiowe i wiele zagranicznej tułaczki. Okazało się, że przed mym przyjazdem do Hiszpanii polemizowaliśmy gdzieś ze sobą. Znacznie potem dowiedziałem się o co. Otóż mój obecny cenzor pisał wtedy, że palenie klasztorów i kościołów w Hiszpanii dokonywane było przez samych księży, a to ze względu na polisy ubezpieczeniowe. Zapewne, odpowiedziałem wtedy, Kler jest tak bardzo chciwy na Mamonę, że ubezpiecza się nie tylko od ognia, ale jeszcze i na życie, a potem każe się chytrze zamordować wszystko, żeby pośmiertnie podjąć grube odszkodowanie. Jak widzimy, wytłumaczenia owego marksisty nie były zbyt imponujące na poziom prasy polskiej. Muszę przyznać, że w Madrycie nie podtrzymywał już owych tez. Przeciwnie, należał niewątpliwie do urzędników rzutkich, przedsiębiorczych, sprytnych i inteligentnych. Bardzo żałowałem niekiedy, że zamiast walencjańskim nie może służyć w warszawskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i nie jest odkomenderowany od nas właśnie do Madrytu. Sądzę, że odświeżyłby nieco stęchliznę tej samowędzarni. Rozmawialiśmy często i było w nim wiele pogardy frazesu, a odczucia istotnych racji działania. Mówiliśmy o brygadach międzynarodowych, o licznym w nich udziale elementów słowiańskich, niekoniecznie rosyjskich. Tłumaczył mi to prosto. Ci ludzie, mówił, nie tylko bronią hiszpańskiej sprawy ludowej. Oni tu zdobywają sobie ojczyznę. Oni tu już zostaną. Ci, co nie zostaną jako zmarli, zostaną później, naturalnie po zwycięstwie rewolucji, jako jej bohaterzy, szermierze, organizatorzy. Nie jeden górnik z Lille, który pociągnął do Francji za chlebem, ale i tam był elementem drugiego rzędu, tutaj po tej wojnie wywinduje się na czoło. To będą oficerowie nowej armii, jej kościuszkowie, pułascy i Lafayette, obcy ochotnicy rewolucji hiszpańskiej. Ta rzesza emigrantów niemieckich, wymieciona przez Hitlera, odnajdzie tu dla siebie w tym kraju, o który walczy, swoje miejsce. Będzie to i dla niego z Towarzysz X żartował czasem z Żydów. Wie pan, kogo zastałem w kancelarii? Oczywiście. No bo jakżeby inaczej? Naszego polskiego Żydka. Nie było to tak zupełnie ścisłe. Spotkałem szereg z nich, którzy się bili i dobrze innych, którzy padli. X nie rozumiał wielu rzeczy. Mówił to szczerze bardzo. Nie rozumiał na przykład, że jestem katolikiem. Nie rozumiem, powiedział. Kompleks zagadnień religijnych zdawał mu się wydawać obcym, oddalonym, zupełnie nieistotnym. Marksizm spłycił mu tu inteligencję. Dał obraz religii wyłącznie jako opium dla ludu, wyłącznie jako parawanu możnych. Wykluczył istnienie religii w formie i u ludzi, dla których nie tylko nie byłaby takim właśnie narzędziem ucisku czy mydlenia oczu, ale przeciwnie, otwierania ich tym szerzej na sprawy świata. Potem, znacznie potem, Dostrzegł, że jednak obcy, ludzie zachodu, Anglicy i Amerykanie, ci, na których zależało rewolucji, okazują dziwne jak na protestantów zainteresowanie sprawami tej obcej religii, że to, co tu się stało, raczej ich od rewolucji odstręcza. Nie spodziewał się, jak i Hiszpanie się nie spodziewali, że to właśnie może odegrać taką rolę. Rewolucja lekceważyła i religię, i zagranicę. Liczyła, że zwycięży wbrew i bez nich. Tymczasem mimo obrony Madrytu, która tylko zatrzymała nieprzyjaciela w miejscu, ale go nie łamała, stawało się jasnym, że zagranica neutralna uzyska coraz większy wpływ na wynik walki. I co dziwiło, to to, że ją spalone kościoły, pomordowani ludzie zrażają, odrażają. W ten czas w oczach towarzysza X i nie jego tylko, religia i opinia religijna zachodu poczęły stawać się jakimś innym, Nieomówiony przez marksizm czynnikiem, który mógł być nawet sojusznikiem, posiadał wpływ i warto go było oszczędzać. Bez żadnego fałszywego wstydu z prawie chłopięcą radością pokazał mi nowy znajomy, jak opierzyła go najlegalniej zresztą w świecie rewolucja. Urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał w sobie przydzielone auto, którego zresztą niesłużbowo nie używał. Posiadał piękny płaszcz Berberry, najnowszy typ lajki. I nowiuteńką ze wszystkimi finezjami postępu maszynę do pisania. Nie chciałbym, by widziano w tym coś oburzającego. Ja przynajmniej tego nie widziałem. Po prostu chłopiec inteligentny, który wiele się nabiedował, był od dłuższego czasu partyjnym bojownikiem. Oddawał istotne, konkretne usługi sprawie, której się poświęcił. Zyskał był tu ubocznie ten początek dobrobytu, który gdzie indziej miewają inni. Cieszył się nim bardzo po prostu i bardzo naturalnie. Myślałem tylko, że w wielu nieuświadamianych nawet pociągach do przemiany leży sporo upodobań do lepszego jakiegoś życia, lepszości wyrażającej się lajką i remingtonem portable, udziałem w czymś, co jest sprawą i władzą. Czyż wszystko to ma być drożne? I czy nie byłoby możliwe, żeby bez tej krwi takiej wojny ten chłopiec i inni chłopcy mieli wiele z tego, co pragną? Co mają gdzie indziej inni? Batalion Telmana. Genosę komandant Steiner wynosi z drugiego pokoiku olbrzymi plan. Pierwszy, jaki widzę w tej wojnie. Cały odcinek frontu, czterokilometrowy prawie, opełzający miasto uniwersyteckie i schodzący za drugą stronę Manzanaresu, jest tu odrysowany, zacieniowany, wyraźny. Widać most Ferdynanda, przy którym jesteśmy, Widać nawet mały domek, domek strażnika drogowego, w którym właśnie siedzimy. Widać jeszcze rozwidlenie dróg na Fuencaral, Zaplecze i do Pardo. Tam już są bataliony, francuski i włoski i wydłużona linia frontu. Streszcza nam sytuację. Nikt do nas jeszcze tak nie mówił. Tak mało i tyle. A jest to jeden z najważniejszych odcinków bojowych całej Hiszpanii. Z tych właśnie pozycji... Napiera się na ów najdalszy zagon w żarte już w sam Madryt nowe gmachy uniwersytetu. Miejscami zwęża się to na kilkaset metrów. W dzień komunikacja między tą przednią strażą a resztą faszystów z Casa del Campo jest niemożliwa. W nocy odbywa się jak najlepiej. Pozycje stoją tu naprzeciw siebie, jedna drugiej grożąca od trzech tygodni. Nie, od czterech. Tu przecież widzieliśmy wtedy generała Lukasa. Mówił z nami po rosyjsku. Mniej niż ten Niemiec. Podnosimy z nadkarty oczy na szefa kompanii. Genosse komandant Steiner jest wysokim, chudym prusakiem. W tej kurtce, bez odznak żadnych, ma w sobie coś junkierskiego. Dziwna twarz, ani młoda, ani stara. Wyschła, wyżółkła, koścista. Schyla się nad mapą głową jastrzębia. Szponiastym, zgiętym palcem pokazuje na linię w załomie. I naraz mówi głosem, który zaczyna mięknąć. Wir waren hier. Byliśmy tu. Istotnie przeszliśmy z nim razem ponad tym parowem. Ale komendant Steiner przesuwa palcem i wskazując, mówi teraz właśnie tym innym głosem. A tu padł Hans Beimler. Tak, to było tylko przedwczoraj. Biedna Ilza miała opuchłe oczy od łez. Wielki komunista niemiecki przybył tu z Rosji i padł. Podnosimy oczy na Niemców. Stoją trzej obok nas i za nami. Od dwie głowy niższy od Steinera jego zastępca patrzy w ten punkt na mapie. Tylko komisarz polityczny batalionu Telmana Ludwik Renn, ma spokojną, nieruchomą twarz. Jakby nie o tym myślał. I my się nic nie pytamy, ale tamci patrzą na mapę. I Steiner wodzi niezdecydowanie swym krogulczym palcem. Here is there more. Jaki maur? Steiner patrzy wciąż na mapę, jakby chciał go wypatrzyć, tego tajemniczego Maura. Nie na nas. Myśli o nim. Jego towarzysz tłumaczy. Maur, który zastrzelił Beimlera. On tam jest jeszcze w tych gąszczach. Ale zaraz zaczyna mówić Ludwig Renn i wiemy wszystko. Było to po obchodzie linii bojowej. Szli Hans Beimler, zastępca komisarza politycznego i szef odcinka Steiner. Trzech. Niebacznie wysunęli się tu za nadto... O 300 metrów są te krzaki, jak w całej Casa del Campo, przygrywające teren nierówny, porosły trawą. Jak się jednak może w tym ukryć karabin maszynowy? Tego nikt dociec nie mógł od dwóch tygodni. A jednak jest. Wiele razy nie strzelano, nie rzucano bomb zapalnych. Odzywał się znowu. Zawsze na cel już upatrzony, pewny. Zwierzynek, która podeszła blisko. Oddał naraz raz pięć, dziesięć strzałów. Cóż to znaczy dla karabinu maszynowego? I urwał. Żeby nie zdążono odkryć, skąd bije. Ale też tych kilka kul nie chybiało nigdy. Hans Beimler. Patrzymy się wszyscy na tę kartę. Niby niewielkie to miejsce. Hans Beimler. Wiem naraz, o czym myśli zastępca Steinera. O czym myśli teraz Ludwig Renn. Że oto jedna kula. Jeden przyczajony w zaroślach maur. Kabel, berber, półdziki z rifu. I zginie taki szermierz, taki mózg jak Weimler. Oto nieprzewidziane wojny. Wiem, o czym myśleć może Steiner. Tego człowieka nęka ów Maur. On chce go wyśledzić, zniszczyć. Wojna w tym komuniście ocknęła przeszłość drapieżno-zdobywczą Margrafów, Geronów i Komturów von Plauen. Te kępy zarośli rozpływające się w zesłych trawach wzgórza trapią i będą trapić komendanta Steinera. Będzie je śledził, będzie jej przemiatał karabinem maszynowym, będzie się w nie wdzierał kulami. Unosi się nad nimi myślą jak jastrząb. Wojna naraz i sprawa, o którą wszystko tu idzie, staje się tłem dalszym, bardzo dalekim. Widzę tego człowieka przy mnie, którego myśl waży się nad tamtym miejscem, skąd padają codziennie zdradzieckie, boczne strzały. Zgaduję tego drugiego człowieka, któremu technika uzbroiła instynkt pierwotny w broń, który tam potrafi się przyczaić i przywarowany prowadzić swe łowy. Tylko Mauro może się tak kryć w terenie. Czy wyczuwa może, że jest tu inny człowiek, który teraz czatuje nad nim? Czy poczuł, że teraz ocknął się tutaj inny łowiec i poprzez wojnę i tysiące ludzi nad tymi wzgórzami, tysiące ludzi będących dla nich tylko sforą gończą? Rozegra się oto łowczy pojedynek tych dwóch, nieznających się jeszcze łowców. Jest w batalionie Telmana coś, co naprawdę przykuwa. Oto żołnierze. Żołnierzem jest Steiner, żołnierzem Ren, żołnierzami są tu wszyscy. To najlepsze wojsko. Przynosi ono głęboką chwałę swej rasie. Tamto wszystko hiszpańskie walczyło przypływami i odpływami energii, nagłym wezbraniem bohaterstwa, nerwem i podnietą. To nowe walczy samym instynktem wojny, ciągle czynnym, jak silnik wozu. Jest jakaś wojenna największa prostota. Jest sprawność, która stwarza pewność. Jeszcze dla innej rzeczy patrzy się na to wojsko z obiektywnym podziwem. Przez skórę tego żołnierza czuje się intelektualistę, człowieka wykształconego. Będą grali w kantynie Chopena i Mozarta i Griga. Wykupią wszystkie płyty gramofonowe z klasyczną muzyką w Madrycie. Mogliby być z tych ludzi profesorzy uniwersytetów, wykładowcy, erudyci. Choć nic o tym teraz nie mówią a tylko każde ich odezwanie się o najprostszych rzeczach jest jakieś odważone i mądre. Na dziś wkopali się siecią okopów między wzgórza Ciudad Universitaria a El Pardo i Rosales. Oznaczyli swoje pozycje dokładnie, podkreślili mapy pedantycznie i czysto. Skąd się tu wzięli? Co ich zapędziło? Jak ci ludzie, tak mądrzy i pewni, ponieśli w swoim kraju tak zupełną klęskę? Jak tak bez walki dali za wygraną? Jak ich zmorzono? Co legło między nimi a szpandawą, rudą lubeką zielonym palatynatem? Po co ci ludzie giną tutaj pod kulą lada dzikiego Maura z rifu? Ale w tej zupełnej zbieraninie ludzkiej, jaka się skleciła na brygady międzynarodowe, kolejną po anarchistach z dni pierwszych obronę Madrytu, jeszcze się jedna wyróżnia obok Niemców i obok nich najdzielniejsza. Jugosłowianie. Dużo Serbów, dużo Kroatów. Żołnierz niemiecki czyni wrażenie maszyny mądrej, sprawnej, cudownie opanowanej. Jugosłowianie czynią wrażenie wspaniałej ludzkiej bestii. Oto przeciwnik dla Maurów. To znowu żołnierz półprymitywny, radosny w mordowaniu, łowiecki, wypełniony niespiłowanym cywilizacją instynktem. A potem liczna grupa innych Słowian. Cóż, nasi jasnowłosi Słowianie... Coś, co nie jest jeszcze niemiecką mądrością, a nie było nigdy serbską zażartością. Coś, co okrutne, będzie ponure. Waleczne nie będzie mądrym. Coś, co jednym tylko najwięcej będzie znaczyło swój przechód tędy. Ścieleniem swoich trupów. Bez oficerów dobrych tych trupów położą tu najwięcej. Połąka się jakiś wierszy konopnickiej, a na wojnie świszczą kule. Najgęściej, o najgęściej giną te chłopy. Będę w Fuencaralu i będę w Pardo i wracając do waszej kampanii już tych samych zastawać nie będę. Będziecie czterema ciężarówkami jechali na linie bojowe, a wracali dwoma. Użyźnicie te jałowe i dalekie grunta, ten piach podwierzby tylko jak na Mazowszu, zdatny biedną mierzwą własnych ciał. Nie było dla was indziej ni miejsca, ni ojczyzny, ni pracy, ale nie było was także Aż takiej liczby nawet, żebyście tu mogli stać się wielcy, jak nie myślą waszą, jak nie potencjałem walki, to chociaż ogromem poległych. I to, co może najwyraźniejsze, to, że cały ten internacjonal składa się z elementów niepodobnych sobie socjalnie. Wojna odsłania to jeszcze. Niemcy to korpus oficerski, to jakaś elita polityczno-intelektualna, imponująca, której, gdy pada, żal najwięcej – to te półki zaciężnej piechoty niemieckiej z ogniem i mieczem, które poddać się nie chciały i które w pień wyciął Chmielnicki. Jugosłowienie to coś młodego, co jeszcze przedwczoraj zdawało się chodzić na czworakach i chłeptać świeżą krew. Marksizm przychodzi do nich, jak do nas przychodziło chrześcijaństwo. Pierwszy uniwersalizm. Jeszcze inni są Francuzi, którzy biją się nieszczególnie. Dyskutująca, nieskrystalizowana masa, Półludowa lub półinteligencka. Najzupełniej inni są Anglicy. To Jamboree narodów. Obesłane zostało przez nich najskąpiej. Kilkudziesięciu ludzi. To nie ja, to towarzysz X naśmiewa się z nich nie bez racji. Oto syn angielskiego lorda. Oto malarz, którego płótno o szczególnej śmiałości rzeczy płciowych spotkały się z grzywną sądową. Rodzaj naszego potockiego of Montalc. Oto esteta Mówiąc esteta, X mruży porozumiewawczo oczy. Oto znowuż Anglik brodaty. Widział pan kiedy brodatego Anglika? Nie? Więc oto jedyny brodaty Anglik zaciągnął się do brygad międzynarodowych. Ze Szwecji przybył syn pastora. W jego rodzinie od dwunastu lat syn najstarszy był pastorem. On właśnie jest takim synem najstarszym i jest milicjantem. X mruży zabawnie i porozumiewawczo oczy. Nie lubi zresztą i nie rozumie Anglików. Nie, jest stanowczo zdania, że Wielka Brytania przysłała tu po prostu swój najbardziej niezrównoważony element. Jakże inni ci Słowianie, to szeregowcy, stawieni tu najliczniej, najbardziej proletariacki żywioł. Ci, którzy najmniej wydają oficerów i najgęściej kładą się pokotem. Jest przecież w odmienności tych typów ludzkich zagnanych do madryckiego Jamboree pewna logika i racja. Oto... Najmniej stawiły się narody zamożne i szczęśliwe. Wielka Brytania ma niezawodnie proletariat robotniczy dziesięciokrotnie, nie, dwudziestokrotnie liczniejszy od tego zesłowian. A ileż bardziej oświecony i uświadomiony klasowo, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, to samo. A jednak stamtąd stawia się element zupełnie inny i mniej liczny. Skandynawia wysyła synów swych pastorów jakiś element dziwny, a szofer Wysocki dostał już tymczasem porucznika w kolumnie Mangada. Różne są odezwy, różnie głębokie w świecie. Różne echa znalazło dalekie wołanie Hiszpanii. Różne szramy się otworzyły, różne ukazały się podobieństwa, wyżłobione wstrząsami tej wojny silniej niż historią, etnografią czy geografią. Jeśli istotnie poczyna się tu jakiś świat nowy, to są już w nim jego najlepsi i najmniejsi. Jest jakość i liczba, plon dziejów i dziejowa innym użyźniająca mierzwa. Jutro będzie miało nie tylko swoich królów, będzie miało i swoich stachów. Tyle rozświetla nagła błyskawica wojny. Dziś po południu nadleciały samoloty. Byłem wtedy w poselstwie. Na jego masardowym piętrze panna Jeziorańska ma obecnie mały służbowy pokoik i używanie kuchenki gazowej służącej za normalnych czasów, do zagrzewania żelazek do prasowania. Na razie grzeje na niej jakąś zupę z fasoli. Samoloty zbombardowały przedmieście Madrytu, Tetuan. Byliśmy tam tegoż dnia i nazajutrz Składano do trumny drewnianej ciało robotnicy. Miała twarz posiniaczoną, nieładną. Stał obok bezradny mąż, robotnik, ze zmierzmionymi włosami i tępą, smutną bezradnością.